Wibracja 104. Wyrażam prawdziwego siebie. Twoja prawda jest twoją duszą oraz wielką miłością. Zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie chcesz czuć się jak różowa, puchata istotka, ponieważ jesteś czymś więcej, jestem tego pewien. Czas jednak pokazać swoje prawdziwe oblicze. Jesteś niesamowitym skupiskiem pyłu gwiezdnego, światła wszechświata i potencjału. Czas to sobie przywłaszczyć i podzielić się tym. Rozdaj dziś po kawałku siebie i uszanuj swoje wibracje. Wibracja na dziś. Wyrażam swoje prawdziwe ja. Moje prawdziwe DNA jest światłem. Moja egzystencja jest cudem. Każdego dnia opieram się grawitacji. Jestem nieskończoną istotą miłości. Podziel się wibracją. Moja esencja jest nieskończona.